lista osobista. Bożena Janerka, Lech Janerka, Marek Pawlukiewicz i Piotr Mec. Dziękujemy. Do usłyszenia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już sobota, 11 kwietnia, minęła północ. Anna Zaleśna sewera zapraszam na serwis. W Pakistanie dziś rozmowy o pokoju na Bliskim Wschodzie. Tegoroczny Marsz marszy żywych w Oświęcimiu bez ocalałych z Izraela. Misja Artemis II po okrążeniu Księżyca wraca na Ziemię. Irańska delegacja przybyła do stolicy Pakistanu na rozmowy pokojowe ze Stanami Zjednoczonymi. Poinformowała agencja Reutera. Przedstawiciele Iranu zasiądą do rozmów, jeśli Waszyngton zaakceptuje warunki wstępne na Teheranu. Nie podano o jakie warunki chodzi. Wcześniej władze Iranu twierdziły, że przed rozpoczęciem rozmów z USA domagają się zawieszenia broni w Libanie i odmrożenia irańskich aktywów. Premier Pakistanu oświadczył, że rozmowy pokojowe, które mają się odbyć dziś w Islamabadzie są kluczem do trwałego zawieszenia broni w konflikcie na Bliskim Wschodzie. Rozpoczęła się odbudowa Trybunału Konstytucyjnego, mówi w nagraniu w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za to, że nie zaprzysiągł wszystkich sześciorga sędziów wybranych przez Sejm, a prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego za niedopuszczenie czwórki z nich do orzekania. Teraz słyszymy, że pełniąc obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego zaufany człowiek Zbigniewa Ziobry.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 Izraelscy ocaleni nie pojawią się na Marszu Żywych w Oświęcimiu. Decyzja została podjęta z uwagi na bezpieczeństwo. Organizatorzy wskazują na zagrożenie związane z podróżami lotniczymi na Bliskim Wschodzie. Do Małopolski nie przyjedzie od kilkuset do nawet tysiąca osób z Izraela. Na web na szyję lecą notowania Izraela w opinii międzynarodowej, mówi profesor Konrad Pędziwiatr z Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ta operacja odwetowa przez wiele osób była określana najbardziej mocnymi słowami, czyli takimi jak ludobójstwo. No bo mówimy tutaj o zniszczeniu absolutnym strefy gazy, no po prostu czymś, czego Rosja nie dokonała nawet na terytorium ukraińskim, prowadząc pełnoskalową inwazję. Więc te bestialstwa bardzo znacząco jakby odbiły się tutaj na tym postrzeganiu. Ideą marszu Żywych jest upamiętnienie ofiar zagłady i sprzeciw wobec ludobójstwa przybywa osób z chorobą Parkinsona. Eksperci określają ją mianem cichej pandemii, bo na świecie najszybciej rośnie liczba pacjentów z tym schorzeniem neurologicznym. Choroba rozwija się latami i spowodowana jest obumieraniem neuronów. Przypomina prezes Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona, profesor Piotr Janik. Bezpośrednią przyczyną jest uszkodzenie komórek nerwowych w mózgu, które produkują dopaminę. W efekcie prowadzi ona do niedoboru dopaminy w mózgu, który przekłada się na podstawowe objawy ruchowe, tak jak drzenie ręki, jak spowolnienie ruchów czy sztywność mięśniowa, zaburzenia chodu i równowagi. W Polsce na Parkinsona cierpi już prawie 100 tysięcy osób. Zdaniem lekarzy ryzyko rozwoju choroby może zmniejszać regularna aktywność fizyczna i zdrowa dieta. Misja Artemis II wraca na Ziemię. Po drugiej w nocy polskiego czasu kapsuła Orion powinna wylądować na oceanie spokojnym w pobliżu wybrzeża Kalifornii.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 Sobota, słońce na przemian z chmurami. Na wschodzie może padać przelotny deszcz i deszcz za śniegiem. Wysoko w Karpatach, słabe przelotne opady śniegu. Rankiem miejscami jazdy będą utrudniać mgłę. Termometry pokażą od 7-9 stopni na południu i wschodzie do 11-13 na zachodzie. Autopromocja. Z okazji Dnia Radia w Polsce przypominamy: Radio. Tu zaczyna się Twój dzień.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 city dark funnels and tunnels and streams over the gunnels of life busting up streets and towers and emptied out alleyways seeping through city maze the people made the people unmade the generations lighting up our rooms of shade the people faded And the four behind them together. Even for those who sleep against the doorways of the harrowing highways. Even then, a lighted like skyway. Long sleeping, on riding a ream, a river -y stream, a gleam, extreme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 Sing music pure enough to light the sun Not enough to bend the light when day was done Somewhere, an outcast Somewhere, one king Took a dozen lovers at a single day Break the radiation of the fan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 They Speak No Evil to Kurt Elling i WDR Big Band na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Dobry wieczór Państwu przy mikrofonie Mariusz Owczarek. Nie bez powodu pojawię się od razu na początku audycji Kurt Elling, bo chciałbym Państwa zaprosić na spotkanie z artystą. 13 kwietnia w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu o 20.00. To Enter NA Festival prezentuje i to będzie duet Kurt Elling-Charlie Hunter. Więc jeśli Państwo zechcą się wybrać z trójką na ten koncert, przypomnę, poniedziałkowy wieczór, proszę dać znać, Małpa polskie polskieradio.pl Co prawda kwiecień w Paryżu to nie będzie, ale to będzie kwietniowy wieczór w Poznaniu. Jeśli Państwo chcą przyjąć zaproszenie festiwalu Enter NA, to proszę bardzo. 13 kwietnia, poniedziałek, Poznańska Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza o 20:00 Kurt Elling, Charlie Hunter, Enter Festiwal Festival prezentuje. Proszę pisać. Mariusz Dziś pada ta nazwa i jeszcze dziś nie raz padnie, bo za moment gościem trójki będzie dyrektor artystyczny Enter na Festiwal Leszek Moszczer. Gość trójki, Leszek Możdżer, witam Cię przy Myśliwieckiej 357. Bardzo dziękuję, cieszę się, że mogę być tutaj. Mamy do poruszenia trzy wątki w naszej rozmowie. Zaczniemy od tego, co dzieje się tu i teraz, czyli od trasy z Patrycją Betley, Kacprem Smolińskim. Opowiedz tak o tych koncertach trochę. Przygotowujemy się już od jakiegoś czasu. Zbieramy repertuar. To jest dosyć młody zespół. Patrycja Betlej na instrumentach perkusyjnych oraz Kacper Smoliński, wybitny improwizator grający na harmonice ustnej oraz Leszek Możder mówiący te słowa na fortepianie. Także spotkaliśmy się przy różnych konfiguracjach, przy różnych okazjach i postanowiłem z, z założyć takie trio po prostu dobrze się rozumiemy, dobrze nam się gra, ale jesteśmy na dorobku, jeszcze nie mamy nagrań, dopiero kompletujemy repertuar i ruszamy w pierwszą naszą trasę, żeby się ograć, żeby się trochę otrzaskać, no i przygotować do nagrania płyty. Będzie płyta. Na pewno, no, bo coś innego. My nic innego nie umiemy robić muzycy, czy to koncerty, nagrywamy płyty. To jest bardzo dobra wiadomość e, i widzę, że poszedłeś tą ścieżką taką, e, która jest teraz spotykana często, czyli najpierw spotykamy się na koncertach, ogrywamy materiał, badamy się trochę, poznajemy, chociaż właściwie ty z Kacprem i Patrycją to już znacie się dość dobrze, przecież występowaliście w różnych składach. Tak, Widziałem was na się. kilku scenach. Tak, tak, z Kacprem pierwszy taki większy występ wspólny to był Koncert z Billy Kobamem na Enter Enea Festival parę lat temu. No i wtedy zapałałem taką szczególnym szacunkiem do Kaspra, bo emocje były tak wysokie, energie były tak wysokowibracyjne, że wszyscy zapomnieli, że wchodzi B część. Po 18 taktach I jedyną osobą, która pamiętała o tym, że wchodzi Bridge, był właśnie Kasper i uratował cały wykon. Także zrozumiałem, że on oprócz tego, że jest bardzo potrafi jakby na wysokich wibracjach funkcjonować, to jeszcze jest bardzo uziemiony i jednak pilnuje formy taki członek zespołu jest bardzo potrzebny. Patrycja Betlej. Patrycja Betlej. No żeńska energia, mimo tego, że rytm jest wymagający bardzo i taki nie, nieubłagany w swojej pulsacji, to u Patrycji właśnie on jest miękki i to mi się podoba, że ona ma żeńskie podejście do rytmu i ma bardzo... Mm, wielką wrażliwość, jeżeli chodzi o sound. Ona ma swój osobisty, bardzo e, mocny taki ma swój charakter pisma, jeżeli chodzi o grę na instrumentach perkusyjnych i to się e, nie tak często spotyka wcale, bo dużo jest bebniarzy, którzy po prostu walą w instrumenty, nie, nie wpadają w taki rezonans tej pewnej delikatności z, z membraną, a ona to ma, ma ten dar niezwykłej wrażliwości na brzmienie i przez to brzmi bardzo rasowo, czyli po swojemu. A co gracie? Jaki jest repertuar takich koncertów? Gramy głównie swoje kompozycje. No, mm. Mamy tam ze dwa, trzy takie awaryjnie, nawet nie awaryjnie, chodzi o to, że odchodzący świat, powiedzmy kompozycje Billa Evansa na przykład, nie? czasami zagramy sobie tak, żeby żeby pielęgnować ten świat, który odchodzi, bo dzisiaj jak się słucha muzyki, ona się dosyć mocno zuniformizowała i te stare kompozycje tych starych mistrzów jednak no, to jest taka wartość. Ale nie, którą... nie masz poczucia, że one jednak zawsze będą? Mówisz odchodzący świat. No bo coraz mniej ludzi jakby tego słucha. Ja wiem, że ta fala prawdopodobnie wróci, nie? bo to jest wdech-wydach, ale na razie jest tak, tak trochę, że, że tak yy, mało jest tej muzyki w radio, mało tego tej muzyki to jest prawda. w eterze, jest mały wybór po prostu, jeżeli chodzi o estetykę, nie? że jesteś zmuszony słuchać jednej takiej zuniformizowanej muzycznej formy. To koncerty, które teraz, w kwietniu, ale za tobą już ważna premiera. No ważna, Bal rzeczywiście. W operze. Pamiętam tak. wykonanie Bal w operze, też na scenie enterowej kilka lat temu w Trzyszynku. No to było coś fantastycznego. To tak. było jedno z tych wydarzeń, które zostało z nami, myślę, w pamięci na dłużej. No też Alicja Węgorzewska była na tym właśnie koncercie i y, namawiała mnie od lat już, żeby, żeby zrobić tam y, bal w operze i kiedyś tam w końcu gdzieś spotkaliśmy się przypadkowo na jakimś korytarzu Ja on mówi, wpadnij do mnie do gabinetu, musimy obgadać, robimy ten bal w operze. No i y, rzeczywiście udało się znaleźć termin i tak dosyć szybko przygotować się do tej produkcji, która jest, no, Karkołomna pod względem technicznym, technologicznym też. Bardzo wątkowo to było poprowadzone przez Agnieszkę Płoszajską, bo mówimy o premierze balów operze, który odbył się w budynku basenu artystycznego w Operze Kameralnej w Warszawie. To parę dni temu był, była taka akcja właśnie. No, bardzo ciekawe to było przejawienie. No i po raz kolejny spotkanie z Tuwimem, który okazał się jeszcze mądrzejszy niż myślałem. Bo, bo dopiero dzisiaj właściwie, jeżeli spojrzeć na świat informacyjny i to, co się dzieje w eterze, to można zrozumieć, że on jednak coś więcej wiedział i jego mm, bliscy, czy współcześni mu mm, odbiorcy nie byli w stanie tego zrozumieć. On tam wyraźnie pisze o satanizmie elit i o tym wszystkim ma takie apokaliptyczne, kosmiczne yy, ujęcie o orbitach, pisze generalnie bardzo głębokie spojrzenie takie na politykę, jako na pewien proces kosmiczny. Także dopiero dzisiaj to widać, co on miał na myśli. Czyli to... Słowo sprzed stu lat, tak jak mówisz, wciąż aktualne, a nawet coraz bardziej? Nawet coraz bardziej, tak. Było <grym> niestety. Za... <grym> tak, że, że... może niestety, no bo ta rzeczywistość informacyjna fajnie, prawda? Zawsze dobrze jak wychodzi, tylko trzeba się z nią oporać, nie? Trzeba ją przy, przyjąć, mm -hmm. jakby zrozumieć i jednak ją zaakceptować. Przy czym akceptacja nie oznacza aprobaty, prawda? Ale no, ten tekst jest bardzo mocny i kolejne wejście jeszcze osłoniło kolejne warstwy i tam jeszcze miałem nawet taki z Agnieszką Płoszajską pomysł, żeby trochę wmanipulować publiczność. To znaczy zaangażować ją w ten spektakl w tym w zakresie, że ona trochę bezwiednie na dobrej energii, zaczyna po nas powtarzać i potem okazuje się, że wszyscy jesteśmy zmanipulowani i tak naprawdę e, ta rzeczywistość informacyjna tak nas coraz bardziej oblepia i w, w, zasady się zmieniają w miarę trwania gry, bo na tym to wszystko polega, prawda? Ale opowiedz też trochę więcej o... E idei zrealizowania tego spektaklu, bo to jest bardzo rozbudowane widowisko wręcz. Tak, rzeczywiście. Mamy akrobatów, mamy Aha. wokalistów, świetnych instrumentalistów, z którymi gramy. Patryk Stachura, Piotr Mania, Sebastian Frankiewicz, Paweł Dobrowolski tam na zmiany na Bemnach. Także wybitni, bardzo sesyjni muzycy pierwszoligowi. Ja tam odgrywam też tam jakąś rolę również jako kierownik muzyczny, ale też aktor. No i bardzo dużo się dzieje, bo jest rozbudowana choreografia, akrobatyczna wręcz, są ściągani akrobaci z Trójmiasta, kostiumy bardzo takie po, po, no i przede wszystkim publiczność jest wymieszana z aktorami, czyli niedokładnie wiadomo gdzie jest, jest scena, kim? tak, gdzie mhm. jest scena, a gdzie jest, gdzie jest publiczność, gdzie jest widownia. I to jest tak jak w życiu, no, że niby wydaje ci się, że oglądasz spektakla, a potem się okazuje, że jednak bierzesz w nim udział. No i to są takie właśnie tematy, nie? jak tu się z tym wszystkim odnaleźć. Przed nami też kolejne ważne wydarzenie, o którym teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali, czyli kolejna edycja festiwalu Enter Tak jest. nad Jeziorem Strzeszyńskim. Tym razem jest to przełom maja i czerwca i to będą znowu kolejne dni wypełnione muzyką i artystami, których ty, z ludźmi, którzy pracują przy festiwalu, zapraszasz do Poznania. Zgadza się. Zresztą Enter Enea, festiwal gra cały rok, bo na przykład w poniedziałek 13 kwietnia mamy w auli UAM koncert Kurta Ellinga. Jeszcze w ramach festiwalu taka rozgrzewka, taka przygrywka. Tak, bo to od kilku lat jest taki pomysł, żeby Enter roku? też tak. spotykał się ze swoimi fanami w sali ziemi. Przez cały rok. Czy w tak, innych tak, miejscach tak, w Poznaniu. Tak, tak. I tam też pamiętam wspaniały koncert Brandforda Marsalisa choćby. Tak jest, w... tak jest. Także działamy przez cały rok, chcemy grać, przypominać o sobie. No i właśnie teraz w poniedziałek, 13 kwietnia zapraszamy serdecznie do Poznania. Kurt Elling, Charlie Hunter, bardzo fajny koncert w, w centrum Poznania w ramach festiwalu Enter NEA, A tak naprawdę zaczynamy grać 31 maja. I potem pierwszy, drugi, trzeci. Czerwca gramy nad Jeziorem Strzeszyńskim. No i będzie się działo, bo przyjedzie chociażby John Zorn, chyba jedyny koncert w Europie w tym roku. Nie wiem, czy on jeszcze coś tam podpisał, ale y, bardzo wymagający pod względem też technicznym, kontraktowym i y, przywozi ze sobą swoich muzyków. Także cały dzień poniedziałek, 1 czerwca John Zorn nam zapewni. Także będzie się działo na pewno ciekawie, bo, bo to jest jednak muzyk, który ma szerokie spojrzenie na materię muzyczną. Także cieszymy się, że przyjeżdża do nas. No a rozbiegówka 31 maja. Jeżeli państwo nie nie są pewni, czy Państwu się to spodoba, to można sobie przyjść i jest darmowy dzień pierwszego dnia festiwalu. Dzielimy się muzyką za darmo i będzie Maciej Sikała Trio i zespół Young Power New Edition. To jest taki mój ulubiony, ukochany zespół z mojej młodości. Także cieszę się, że chłopaki cały czas trąbią, hałasują i mają dobrą energię i to będzie 31 maja w niedzielę. No i później przez kolejne dni, 2 i 3 czerwca, wtorek, środa, będzie się dużo działo. E, dużo działo, a jakbyśmy tak zerknęli głębiej w program? No to co? Masz go przed sobą. Mam przed sobą, tak, bo akurat jako o kierownik... powiedzmy jeszcze o tym, bo jako kierownik powinieneś wiedzieć, co się dzieje na festiwalu Wypadałoby, i to skodale, tak, wiesz. Tak jest. No, przy, bardzo się cieszę z tego, że przyjedzie Sullivan Fortner. To jest taki świeży głos w pianistyce współczesnej, mm -hmm. jazzowej. E, jeden z oryginalniejszych w tej chwili pianistów, którzy pojawili się w ostatnich latach. Już jeszcze niedawno był młody, już zaczyna tak być w wieku średnim powiedzmy, ale naprawdę ma świetne pomysły, jeżeli chodzi o. Wziętej teraz, prawda? Bo jego nazwisko na płytach różnych. Tak, się pojawia się coraz częściej tak. nawet chyba grami dostał w tym roku. Także jeszcze mm -hmm, utrafiliśmy tak. z zaproszeniem, że jeszcze nas stać na niego. Nawet będę miał zaszczyt zagrać z nim kilka utworów w duecie na tym koncercie. Także we wtorek, 2 czerwca i w ogóle basowy dzień, bo Kinga Gwyk ze swoim zespołem zagra oraz Stanley Clark też przyjedzie. Tak, legenda. Legenda kontrabasu, cały czas w świetnej mm -hmm. formie przyjedzie z rozbudowanym składem instrumentalnym. Także myślę, że to będzie bardzo mocne dobry, taki pozytywny, energetycznie dzień. No i aż do środy musimy tę energię dociągnąć, bo tam będzie kasper Smoliński z płytą Sospeso, to jest płyta nagrana ze smyczkami, też z moim udziałem. Zobaczymy, czy uda nam się ją na Enter wydać. Pracujemy intensywnie w tej chwili w studio Jana Smoczyńskiego, ale on też ma terminów dużo i dograliśmy, dopiero co skończyliśmy nagrania smyków, także miksujemy w tej chwili i chcemy na czerwiec zdążyć, żeby 3 czerwca móc państwu już wręczyć płytę w premierowy sposób. Andres Barrios, bardzo ciekawy pianista, którego usłyszałem we Włoszech, taki świeży, bardzo mający świetny kontakt z publicznością, sprawny bardzo technicznie oczywiście, bo to też jest warunek konieczny, ale on przyjedzie w kwartecie z tancerką flamenco, Także to jest takie świeże, dosyć ciekawe ujęcie, y, instrumentalne potraktowanie y, rytmu y, w który jest spleciony w taniec, w ruch, w choreografię. No i tutaj sobie sporo obiecuję po tym koncercie. Wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawe. No i mocny akcent na koniec. Zdecydowanie mocny akcent na koniec. Cztery fortepiany, czyli koncert Bacha na cztery fortepiany plus różne takie mozaiki fortepianowe. Projekt nazywa się Piano Operatio i będzie Gloria Campaner. Będzie Emilio Piano, czyli Emil Reinert. To jest taka postać z internetu. On pierwszy zaczął robić takie akcje, że gdzieś tam y, siedzi na dworcu, gra na pianinie jakiś sławny się tam podłącza i potem się robi tłum i fajnie. I później <głos> cała, taka, cały taki, cała taka dziedzina się otworzyła na YouTubie właśnie. Ja on był jednym z pierwszych, który chyba pierwszy w ogóle, Emilio Piano, który, ale to jest mm, wytrawny, bardzo pianista, bardzo sprawny pianista z takimi ambicjami właśnie w, w, grania poważnych koncertów, także cieszymy się, że przyjedzie. I, no i Valeria Faciello też do nas dołączy i to będzie koncert na cztery fortepiany i orkiestrę. To tyle zapowiedzi enterowych. Będzie jeszcze na pewno o tym sporo na antenie trójki, bo trójka ma znów zaszczyt być patronem medialnym. Spotkamy się znowu nad Jeziorem Strzeszyńskim od 31 maja tak jest. już na Enterze. Leszko, ale skoro spotykamy się w studiu tu przy Myśliwieckiej 357, chciałbym cię jeszcze namówić na wspomnienie artysty, którego ja mam wrażenie niedawno pożegnaliśmy. Ja wiem, że czas płynie tak szybko, mhm. ale... To była ważna postać i udało ci się też zaprosić go do Poznania. Mówię o Michale Urbaniaku. Oj, tak, tak. To tak. był człowiek, który mam wrażenie, kiedy tylko pojawiał się, to roztaczał wokół siebie jakąś nieprawdopodobną aurę jakąś energię, którą niósł w sobie. No rzeczywiście, Miałeś takie odczucie, kiedy on, go spotykałeś przez lata? On żył w swoim śnie. No i teraz pytanie, czy się załapiesz na tę jego bajkę, mhm. czy nie, bo on rzeczywiście był cały czas w swojej bajce, bardzo wyraźnie. Z tej wyspy takiej oddalonej od każdego tam machał do nas wszystkich bardzo życzliwie, ale to był zdecydowanie człowiek, który stworzył swój własny świat i miał taką osobną, że tak powiem, mentalność. Jego się obserwowało jak pewne zjawisko, bo to był przed Przeuroczy, taki wręcz przyrodniczy, bym powiedział, obiekt. Nie? Michał Urbaniak, kiedy się pojawiał, to rzeczywistość zaczynała się zmieniać, zaginać. Ja nie na wszystko się tam załapałem, ale rzeczywiście była to fascynująca postać. Nie grałem z nim dużo, ale grałem z nim bardzo intensywnie Te parę doświadczeń było bardzo mocnych dla mnie No i udało nam się go On wtedy już był w szpitalu a Pamiętam, że dzwoniłem do niego, ustaliliśmy ten termin I to był jeden z też takich właśnie powodów Żeby on trochę tak wyszedł z tego łóżka Bo tam już trochę tam lekarze Na nim krzyżyk postawili On powiedział, że on nie daje się On ma teraz też te terminy Fajnie, że ten termin wpadł To jeszcze był dodatkowy taki impuls Że on tyle ile mógł w tym fizycznym ciele To rzeczywiście dawał z siebie I pod koniec również jako edukator jako animator kultury, jako pewnego rodzaju świadectwo żyjące też muzyki, jak to się robi. No niesamowity człowiek. Ja nie mam wrażenia w ogóle, że on zniknął, on cały, dziś, cały czas gdzieś tam z nami jest. Tak, bo to był człowiek tak otwarty na ludzi i na muzykę, przeróżną. Jak spojrzymy na jego drogę od lat 50 -tych, 60 -tych, przez to wszystko, co się działo, prawda? Z jaką różną muzyką nas zapoznawał, tak? Przecierał szlaki. No, on działał jak laser. Rzeczywiście mm. przyjechał z Polski do Stanów i tam wszedł właściwie kopniakiem, można powiedzieć, na estradę. Zrobię karierę w Ameryce. Po prostu, bez żadnych <laughs> wątpliwości. I on po prostu to wiedział. I chociażby to, że dostał się chociażby na płytę Milesa, czy grał z naprawdę z najwybitniejszymi w historii jazzu muzykami i, i są tego świadectwa na płytach, to świadczy o tym, że ta jego emisja taka bioelektryczna chyba, no bo to na tym polega, jest bardzo mocna, że on... Wiedział, czego chce, na tym się skoncentrował i tam po prostu wykreował to wokół siebie, e, używając do tego najwybitniejszych muzyków, których miał w zasięgu ręki, a miał ich blisko, z jakichś powodów e, miał też odwagę stać się jednym z nie nich. Nie ma rzeczy niemożliwych. Tak, po prostu hmm. nawiązał z nim kontakt, jakby po, gadał na tych samych parametrach, a to nie jest takie proste e, porozumieć się z ludźmi, którzy żyją w strefach abstrakcji, bo jeżeli już mowa, mowa o takich ludzi, jak, ludziach jak tam Billy Cobham, powiedzmy, czy, czy Miles Davis, no są ludzie, to są ludzie, którzy już innymi częstotliwościami trochę operują i żeby z nimi nawiązać kontakt, no to trzeba mieć ten interfejs wbudowany, nie? Trzeba wiedzieć i przetłumaczać, że tak powiem tą swoją linearną rzeczywistość na tę rzeczywistość, w której żyją ci ludzie. A to nie była rzeczywistość linearna na pewno. Jak się trochę poczytał o Milesie, czy się posłucha opowieści o nim, no to nie był to człowiek, który linearnie postrzegał świat. Był to, był to rzeczywiście taki umysł bardzo trójwymiarowy. Ja mam wrażenie, że wy, muzycy, artyści, w ogóle żyjecie w e, innych wymiarach. To rzeczywiście muzyka jako wibrujące powietrze no to już jest dosyć subtelne medium, ale oprócz tego jeszcze stanowi takie proste połączenie też z emocjami. Dlatego często jest tak, że tak intensywne są doznania na estradzie, że później jak się schodzi do tej rzeczywistości, do garderoby, do tych przejazdów, teraz też jedziemy w trasę, przecież od 13 kwietnia zobaczymy jak na scenie będziemy latać pewnie z Patrycją i z a później te, te wszystkie codzienności, też uciążliwości związane z podróżą, no to się tak jakoś ciekawie bardzo bo te światy czasami się w ogóle ze sobą nie zazębiają, nie łączą. To są tak odległe rzeczywistości sceniczna od tej y, takiej codziennej, że trudno się w tym odnaleźć. No ale będziemy grali w sześciu miastach w Polsce. Gdańsk, Kraków, Koszali, Warszawa. Warszawa również, tak, także zapraszamy serdecznie od 13 kwietnia no a w ogóle bycie muzykiem to jest w ogóle operowanie jakąś abstrakcją no i jednak przekazywanie jakichś takich wrażeń, które być może są poza zmysłami, tak naprawdę Leszek Morżer, gość trójki bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę serdecznie dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich radio słuchaczy. Polska i Gilado. Trio Możdżer Danielson Fresco. Leszek Możdżer w trójce o balu w operze, w warszawskiej operze kameralnej, według Juliana Tuwima o 16. edycji na Festiwal a także o koncertach Tria Mosdżer Betlej Smoliński. No i właśnie w tej sprawie mam jeszcze dla Państwa kolejne zaproszenie. Tym razem do Krakowa, 19 kwietnia, godzina 17.30, Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Leszek modżer, Patrycja Betlej, Kacper Smoliński, 19 kwietnia o 17.30 zagrają koncert. Jeśli Państwo chcą się na ten koncert wybrać z trójką, to znów polecam adres Polskie radio Pl. A Zatem reasumując wydarzenia. 13 kwietnia w Poznaniu Kurt Elling, Charlie Hunter. 19 kwietnia w Krakowie Mosdżer, Betlej, Smoliński. W tej sprawie mogą Państwo do mnie pisać mariusz.owczarekmałpa radio.pl i sprawdzać skrzynki, bo y, tym osobom, które się wybiorą na te koncerty z pewnością odpowiem na listy. Nowości. Druga y, płyta zespołu Szymona za Wodnego. Ten album nosi tytuł The Fragmentation of Mind.